Witam Państwa, Henryk Skarżyński, Krajowy Konsultant dziedzinie Audiologii i Foniatrii. Dwa lata temu odbyła się w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajtanach pod Warszawą konferencja inaugurująca działalność środowiskowego Centrum Obrazowania Czynnościowego przy Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. Co to oznacza obrazowanie czynnościowe? Wiąże się to bowiem z uruchomieniem najnowocześniejszego rezonansu magnetycznego w Polsce. Rezonansu, który ma odpowiednią moc i pozwala nie tylko odtworzyć obraz, ale i czynność określonych naszych organów. Centrum Funkcjonalnego Rezonansu Magnetycznego to nowoczesna baza do prowadzenia zarówno prac klinicznych, jak i prac naukowo-badawczych, które mogą pokazać, jak funkcjonuje m.in. nasz mózg. Możliwości diagnostyczne takiego urządzenia, które znajduje się w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, są imponujące ze względu na indukcję pola magnetycznego o wartości 3 tesla. Typowe urządzenia posiadają magnesję o indukcji 1,5 tesli. Dwukrotnie silniejsze pole magnetyczne daje możliwość uzyskania znacznie lepszej rozdzielczości przestrzennej obrazu, która wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset mikrometrów, w zależności od rodzaju badania. Siłę magnesu można również wykorzystać na skrócenie typowego czasu badania z około 30 minut do 20, co w przypadku zwłaszcza małych pacjentów jest ogromnie ważne. Podstawowym zakresem badań funkcjonalnego rezonansu magnetycznego jest nowa technika obrazowania czynnościowego mózgu oznaczona skrótem fMRI. Functional Magnetic Resonance technika ta stwarza unikalną możliwość poznania funkcji mózgu oraz oceny zmian morfologicznych i czynnościowych leżących u podłoża wielu chorób, jak również opracowania nowych skutecznych metod leczenia Dużego funkcjonowania. Ta technika pozwala na opracowanie również map czynnościowych mózgu, ukazujących, które ośrodki w mózgu uczestniczą w wykonywaniu przez pacjenta określonych zadań, pokazywania emocji. Specyfiką naszego centrum są badania czynnościowe mózgu. Przebieg takiego badania jest nieco odmienny od klasycznego rezonansu. Pacjent jest szczegółowo informowany o tym, jak będzie ono wyglądało. W zależności od tego, jakie funkcje mózgu będą badane, np. pamięć, czucie, koncentracja, uwagi, stosowane są różne schematy takich badań. Mózg stymulowany jest najczęściej za pomocą zmysłów wzroku, słuchu, dotyku, powonienia. Przykładowo badanie może polegać na wyświetleniu na ekranie, który widzi pacjent nosowych liczb. W momencie zauważenia przez pacjenta ustalonej liczby ma on przycisnąć kciukiem przycisk trzymany w ręku. Podczas stymulacji mózgu aktywowane są różne regiony odpowiedzialne za rozpoznawanie obrazu. Dzięki temu my możemy ocenić i Zaplanować operację, którą przeprowadzimy w obrębie mózgu, ocenić skutki udarów mózgowych oraz śledzić zmiany patologiczne w takich chorobach jak padaczka, schizofrenia czy inne choroby obciążające centralny układ nerwowy. Metodę funkcjonalnego rezonansu magnetycznego można także wykorzystać do badań odmienności funkcjonowania kory mózgu osób niesłyszących ze szczególnym uwzględnieniem wyników operacji przywracających słuch. Szczególnym zainteresowaniem w ostatnich latach cieszy się zjawisko szumów usznych, w którego z badaniu rezonans funkcjonalny może odegrać ogromnie ważną rolę. Poza obszarem układu słuchowego badania czynnościowe mózgu dają nam szansę na dokładniejszą analizę funkcjonowania pozostałych zmysłów. Zmysłów wzroku, węchu, dotyku. Pozwalają też określić funkcje poznawcze np. pamięci, orientacji przestrzennej, podłoża neurofizjologicznego, emocji, funkcjonowania poszczególnych półkul mózgowych. Wiele praktycznych wyników z tych badań znajdzie się w niektórych zaburzeniach psychiatrycznych, jak również w badaniach procesów uczenia się starzenia procesów metabolicznych oraz badania związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy wybranymi strukturami mózgu. Metoda ta okazuje się jako jedna z najważniejszych w badaniu wpływu nowych leków na funkcjonowanie mózgu. Niezwykle ważną dziedziną stanowią badania rezonansu magnetycznego wykonywane dla potrzeb klinik neurochirurgicznych przy chorych do leczenia guzów lub padaczki. Funkcjonalny rezonans magnetyczny to najnowsze urządzenie. To urządzenie i metody informatyczne, które są wykorzystywane przy jego zastosowaniu mogą zrewolucjonizować leczenie Wielu chorób, nie tylko w układu nerwowego. Do usłyszenia za tydzień, Henryk Skarżyński. Audycja powstaje przy współpracy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.